Jest piąta. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Najbliżsi ludzie Donalda Trumpa jadą do Pakistanu negocjować pokój z Iranem. Pierwsza runda rozmów w najbliższą sobotę. Stronę amerykańską będą reprezentować wiceprezydent J.D. Vance, zięć Trumpa Jared Kushner i prezydencki doradca Steve Whitcomb. O sukcesie amerykańskiej operacji w Iranie mówiła na konferencji rzeczniczka Białego Domu. Caroline Levy zaznaczyła, że najważniejszy cel operacji Epicka Furia został spełniony. Iran nie będzie w stanie stworzyć broni nuklearnej. Rzeczniczka prasowa Białego Domu podkreśliła, że dotychczasowy przebieg wojny potwierdza wszystko to, o czym mówił wielokrotnie Donald Trump. From the very of od początku epic -fury, naszych działań na Bliskim Wschodzie prezydent jasno doklarował, że konflikt ten będzie trwał od czterech do 6 tygodni, w których w trakcie obalony będzie reżim Teheranu. Osiągnęliśmy nasze cele w ciągu 38 dni, mówiła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 złamanie ustaleń. Zaledwie kilkanaście godzin po ogłoszeniu zawieszenia broni pojawiły się doniesienia o zamknięciu cieśniny Ormus. Kampania wyborcza na Węgrzech na ostatniej prostej media ujawniają kolejne informacje o kontaktach szefa węgierskiej dyplomacji z Kremlem. Miał informować ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa o rozmowach Unii Europejskiej na temat Ukrainy. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u mówi w TVP w Info, że obawia się manipulacji podczas niedzielnego głosowania na Węgrzech. Dzisiaj studziłbym gorące głowy, które już wsadzają do lodówki szampana przygotowane na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 Ostatnie przedwyborcze sondaże pokazują, że opozycyjna Tisa Petera Madziara może liczyć na 41% poparcia na Fidesz. Partia Orbana chce głosować 34% wyborców. Jest akt oskarżenia w sprawie posła PiSu Krzysztofa Szczuckiego, potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar przypomina, że sprawa sięga czasów, gdy Krzysztof Szczucki kierował rządowym centrum legislacji i miał w czasie kampanii wyborczej zatrudniać w podległej sobie jednostce osoby, które realnie nie świadczyły pracy na rzecz centrum, a działały w interesie jego kampanii. Myślę, że to jest jeden z tych przykładów, że rozliczenia jednak zmierzają w określonym kierunku i że każde to nadużycie, które jest zidentyfikowane i udokumentowane stanie się przedmiotem prac najpierw prokuratury, później sądu. Krzysztof Szczucki nie przyznaje się do winy. To są aktualności jedynki. Nowa nadzieja na szybką diagnozę i lepszą opiekę dla pacjentów z nowotworami krwi w Polsce powstanie Krajowa Sieć Hematologiczna. Muszą ją poprzedzić przygotowania, dlatego najpierw pojawi się pilotaż, zapowiada szefowa resortu zdrowia Jolanta Sabierańska-Grenda. Nam zależy na tym, żeby wystandaryzować opiekę nad pacjentem hemato-onkologicznym, żeby od POZ-u, którym są pewne podejrzenia choroby po proces leczenia, żeby pacjenci w Polsce w każdym miejscu byli prowadzeni w sposób jednolity i w najwyższych standardach. Według planów pilotaż Krajowej Sieci Hematologicznej ma objąć sześć województw i zostanie uruchomiony w drugim kwartale przyszłego roku. Jego szacunkowy koszt to ponad 100 milionów złotych. Polscy ornitolodzy spojrzeli na życie bocianów z zupełnie nowej perspektywy Wszystko dzięki miniaturowym kamerom, w które wyposażyli ptaki zebrane materiały To przełom naukowy, mówi ornitolog Joachim Siekiera Kamera daje nam teraz zdjęcia i widzimy, czy to jest powiedzmy miejsce, które jest bardzo zielone Czy tam jest jakaś kałuża z wodą, czy tam jest jakieś jeziorko, bajorko Albo wysypisko śmieci na przykład, tak, na którym bardzo lubią bociany żerować No to, to są te szczegóły, których poprzednio nie mieliśmy Nadajniki GPS od lat są wykorzystywane do śledzenia tras migracyjnych bocianów. Zdaniem ornitologów, aby ochrona tych ptaków była skuteczna, musi obejmować całą trasę ich przelotów. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Słońca nie zabraknie dziś na zachodzie kraju. Im dalej na wschód, tym więcej chmur i deszcz. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie może padać deszcz ze śniegiem. W Tatrach śnieg na Podchalu tylko 1 stopień powyżej zera. 3 stopnie pokażą termometry na północnym wschodzie, 5 w centrum. Najcieplej 9 stopni w okolicach Szczecina, Gorzowa i Wrocławia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24 Powtórka programu Zmiana tri Dzisiaj specjalne wydanie audycji Zmiana klimatu prosto z Ogrodu Zoologicznego i w wyjątkowym dniu Dzień Miłośników Zo, a także urodziny wieloletniego dyrektora tego obiektu. A dzisiaj ze mną obecny dyrektor. Proszę powiedzieć, czy Ogród Zoologiczny się zmienił przez te wiele lata? Jakie on ma teraz swoje zadania? Oczywiście, że się zmienił, ale te ramy, które stworzył Jan Żabiński, który miałby dzisiaj 129 urodziny, one ciągle są. My musimy w tych ramach funkcjonować. To jest to też objętą ochroną konserwatorską i w tych ramach funkcjonujemy. Ten układ Alejek, taki parkowy. No ale w tamtych czasach ten ogród miał zupełnie inne funkcje do spełnienia i te budynki były budowane takie ciężkie, betonowe. W tej chwili tak szybko zmieniają się wymogi, jeżeli chodzi o warunki utrzymania zwierząt, że lepiej budować jest budynki lekkie, łatwiejsze do przebudowy. No i tak robimy. I powiem tak: podstawowe funkcje, jakie mamy w tej chwili ogrodów zoologicznych, nadal obowiązują w większości przypadków. No bo pierwsza podstawowa funkcja to jest hodowla zagrożonych gatunków zwierząt. I to się dzieje w sposób międzynarodowy, bardzo skoordynowany. No, ściśle sformalizowany. Drugie no to jest oczywiście edukacja. To się też dzieje na ogromną skalę, bo jak we wrześniu ogłaszamy tematy zajęć lekcyjnych, to właściwie do połowy września już są zabukowane wszystkie terminy do czerwca. Więc to też się dzieje bardzo sprawnie. To jest bardzo duża potrzeba w społeczeństwie. No i trzeci to jest rekreacja. Czyli to, co chce Kowalski. Uśmiechnięte zwierzęta i nawet wupał, żeby były na wybiegu i nie chowały się po, po cieniach. Więc no, to, to, jest, to jest ważna funkcja. No i czwarty filar, który jest dla nas wyjątkowy. Dla warszawskiego zoo, to jest rehabilitacja. Ten filar jest nowy w, w Europie. W Stanach to ogrody normalnie po, po robią takie, takie ośrodki rehabilitacji i obsługują. Ale w Europie to nowość. Nasz azyl był pierwszy, tak naprawdę pierwszy profesjonalny w Polsce, ale okazuje się, że także w Europie. No i w tej chwili jest duże zainteresowanie tworzeniem takich ośrodków w ogrodach zoologicznych. Stąd mamy wizyty właściwie z całej Europy. Ostatnio Węgry, Słowacja, Czechy. Ludzie to oglądają no i widzą, że jest to potrzebne, że jest to sensowne i daje to konkretny efekt. Dyrektor warszawskiego za Andrzej Kruszewicz ma czas czasami, żeby się przejść po swoich włościach, żeby zobaczyć jak to działa? Czy tak się kieruje ogrodem zoologicznym, że trzeba te obowiązki papierologię wypełniać, a na obcowanie ze zwierzętami czasu nie zostaje? Ja po prostu bardzo lubię chodzić, zwłaszcza po ogrodzie zoologicznym, więc robię to z przyjemnością. Z tym, że nie do wszystkich zakątków zaglądam każdego dnia, ale, ale chodzę. Czy to jest tak, że te zwierzęta miały kiedyś trochę gorsze warunki, a ja teraz się bardziej myślę o dobrostanie? No bo to, o czym pan Powiedział, tutaj jest taka możliwość zachowania gatunków, które być może by wyginęły, które być może nie miałyby szans przetrwać. Tu możemy je odtworzyć, możemy je zobaczyć, no ale te warunki, w których one żyją, czy to jest to, gdzie chciałyby żyć, czy tak zawsze jednak w tej klatce zamknięte, chociaż słowo klatka u was nie pada raczej. No tak, z tymi klatkami to jest jakby taki slogan. Opowiem tak, coraz więcej wiemy o dobrostanie, coraz więcej wiemy o hodowli zwierząt, coraz lepiej to funkcjonuje. Kiedyś to były zwierzęta oswojone, wychowywane, dyrektorzy pokazywali się w telewizji z takim oswojonym zwierzątkiem. Ta oswojone zwierzątka była atrakcją turystyczną dodatkowo. Teraz to jest traktowane jako takie coś nieeleganckie. Więc krótko mówiąc, takich rzeczy nie robimy. Wiemy coraz więcej o dobrostanie zwierząt. Wysyłamy naszych pracowników na różne szkolenia i są takie kursy właśnie w Europie. Więc to jest też dobre. I krótko mówiąc, tych zwierząt, które niestety są zagrożone wymarciem, jest coraz więcej. Nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich. Powinny powstawać też ośrodki lokalne przy parkach narodowych rezerwatach. I to, myślę, że to się zaczyna dziać, tak jak Biebrzański na przykład ma swój ośrodek, Biebrzański Park Narodowy. Więc to się musi dziać. I tych, tych zagrożeń jest coraz więcej świadomość społeczeństwa też jest coraz lepsza, edukacja jest też coraz lepsza, ale my słyszymy o coraz to kolejnych gatunkach zagrożonych wymarciem. I ta hodowla wcale nie jest taka łatwa. Proszę sobie wyobrazić, że lata temu prosiłem o pawie kongijskie. Hodowany był głównie w Antwerpii. Prosiłem o pawie kongijskie. No tak się składa, że niektóre państwa mają swoje ośrodki rehabilitacji w krajach, które były dawnymi ich koloniami. Tak było też w przypadku, w przypadku Antwerpii. Ale w każdym razie nie mogłem się doprosić o ptaki, choćby wyeksploatowane, bo żadne muzeum w Polsce nie miało nawet piórka Pawła Kondgińskiego. Więc w końcu dostaliśmy ptaki, które były no, stare, wyeksploatowane, miały swoje problemy. Samica miała takie szurpaty upierzenie, samic miał zawieszki takie w bezruchu z nogą podniesioną. ale Zniosły jajko i to zapłodnione, więc na to tak coś go tknęło, dało nam trochę młodsze ptaki. No i zaczęło się. Proszę Państwa, my od 7 lat, warszawskie od 7 lat jest jedynym ogrodem zoologicznym na świecie, który rozmnaża pawie kongijskie. W zeszłym roku odchowaliśmy 13 młodych. Nigdy w historii ludzkości tyle młodych nie urodziło się w ogrodach zoologicznych. Przychodziły na świat jedno, dwa, czasem trzy. A u nas w zeszłym roku 13. Nie bywały sukces. No bo mamy coraz więcej umiejętności, coraz więcej wiemy, coraz więcej rozumiemy, to się przekłada na sukcesy. A to są te pawie, które tak sobie swobodnie chodzą? Czy te nie. jednak są zabezpieczone, żeby jednak turysta nie mógł podejść i nakarmić? No to te, te pawie indyjskie, kiedyś tutaj były, już ich nie ma, ze względu na ptasią grypę między innymi. Pawie kongiskie są oczkiem w głowie, one są kodowane na zapleczu, ale na ekspozycji można je też w praszarni zobaczyć. A co jest, e, które zwierzę jest takie, z którego pan jest najbardziej dumny, poza pawiami? Wiem, że pan jest raczej ten od ptaków i to zawsze te ptaki w sercu, ale takie, takie gatunki, które rzeczywiście no, sprawiają, że, że to serducho bije mocniej. No jest ich wiele, tak na Prawdę, e, osiołki somalijskie bardzo moje serce skradły, ale powiem tak, e, nasze sukcesy w, w treningach słoni są zauważane na świecie, bo powiedzmy kiedyś tylko trzymano tego słonia i tyle. Teraz, żeby tak inteligentne zwierzę jak słoń, czy też małpy człowiekowate, żeby funkcjonowały dobrze, muszą mieć zapewnione rozrywki. To się dzieje w ramach pewnych treningów medycznych, różne zachowania. I obserwujemy, trenujemy te zwierzęta. One to traktują jako zabawę. W efekcie się nie nudzą. Kiedyś to było nie do pomyślenia, ale w tej chwili, zanim do posprzątanego wybiegu małpy zostaną wypuszczone, to tam się rozrzucają różne frekasy. Chowa się w różne miejsca, oni muszą to znaleźć, mają zadanie. Potem są kolejne akcje, coś tam, dostają jakieś swoje frekacje, ale nie o zawsze, nie o stałych porach. A więc to jest też ważne. No i treningi. Powiedzmy na przykład nasi opiekunowie szczypią szympansy w tyłek. No i wydaje się to straszne, ale przecież jeśli by chciało się zrobić zastrzyk takiemu szympansowi, to jak to zrobić? Przecież nie będzie się za nim ganiało ze strzykawką, albo się immobilizowało chemicznie, żeby zrobić zaszyk. A tak on przychodzi sam wypinatyłek, jest szczypany, lekko, oczywiście, albo dotykany strzykawką i potem dostaje daktyla. Więc on przychodzi z entuzjazmem. To się przyda potem w opiece medycznej. Skoro mamy dzisiaj Dzień Miłośników Zo, czy są tutaj tacy ludzie, którzy naprawdę yy, są miłośnikami? To znaczy, przychodzą co weekend, przychodzą wiele razy w ciągu roku, a nie jest to jednorazowa wizyta zobaczyć ZO i tyle, tylko właśnie tak z życi są z tym miejscem. Mamy bilety roczne coraz więcej ich się sprzedaje. Spotykam regularnie te same osoby. To są babcie z wnuczkami albo matki z dziećmi, które z okolicy sobie mieszkają i one kupują te bilety roczne. Przychodzą naprawdę często, bo jest tak, teren ogrodzony, bezpieczny, nie ma huliganów, nie ma jakichś zwierząt, trawniki są czyste, zadbane, a jednocześnie jest park, czysty, elegancki no i do tego zwierzęta, na które można sobie popatrzeć. Więc mamy takich fanów, którzy kupują bilety roczne. W zeszłym roku były sprzedanych prawie 7 tysięcy, więc ta liczba rośnie. Też frekwencja tuż podbija nam się pod milion, więc tak, są ludzie, którzy nas odwiedzają regularnie, bo proszę Państwa przy bilecie rocznym już trzecia wizyta zaczyna się opłacać, a czwartość wypada za darmo. No to jeszcze na koniec, skoro mamy ogród zoologiczny w Warszawie, ale ogrodów w całym, na całym świecie jest mnóstwo. Pana ulubionych albo takich, do którego chciałby Pan kiedyś pojechać, zobaczyć jak tam oni sobie radzą, jak tam to wygląda? Byłem w wielu fajnych ogrodach, ale nie byłem jeszcze w, w San Diego, a podobno ogromnie mają dużo lekarzy, i duże ośrodki rehabilitacji, więc to bym chciał kiedyś spełnić, spełnić to marzenie. W San Luis byłem, też mi się podobało takie rzeźby, różnych sponsorów sobie stoją. Piękne te rzeźby. U nas też parę jest, ale na przykład w niemieckich ogrodach jak w też To są takie gigantyczne, monumentalne, wspaniałe rzeźby z brązu jeszcze sprzed wojny, więc no, chciałoby się i u nas. No, mamy tu tych rzeźb niedużych kilka, tylko ten lew leżący i śpiący to jest taki w miarę okazały. A to, to jakby tego nam brakuje, ale zieleń mamy wyjątkową i naprawdę zadbaną, więc warto przyjść do warszawskiego zoo po to, żeby zwyczajnie odpocząć. Dzisiaj obchodzimy dzień miłośników zoo, no i ogród zoologiczny to takie miejsce, gdzie pewne zasady panują. Są miejsca, do których w można i chyba w takim właśnie jesteśmy razem z Olgą Zbonikowską w niezwykłej willi, willi żabińskiej. Zresztą dzisiaj też, no, gdyby był tutaj ten właściciel tej willi, to by obchodził 129 urodziny, ale o tym już mówiliśmy. Cóż to za miejsce, gdzie się znajdujemy i pewnie raczej takie niedostępne dla zwiedzających. Wbrew pozorom miejsce jest dostępne, bo robimy wszystko, żeby jak najbardziej to miejsce przybliżyć Warszawiakom i nie tylko. Dlatego willę można zwiedzać, można odwiedzać i właściwie każdego dnia poza sobotą jest otwarte. Natomiast jest to dom wyjątkowy, piękny i stary. W 1931 roku oddany do użytku i pierwszym gospodarzem, pierwszym lokatorem tegoż domu był do dyrektor Jan Żabiński, który zamieszkał tutaj ze swoją rodziną. Czyli mieszkał w ogrodzie zoologicznym? Taka była ta historia? Mieszkał w ogrodzie zoologicznym, co wcale nie powinno dziwić, bowiem blisko 100 lat temu to było ważne dla funkcjonowania ogrodu, żeby dyrektor był, żeby pilnował, żeby miał oko na wszystko co się dzieje, żeby zo było cały czas pod dobrą opieką. Tak więc dyrektor powinien nie dochodzić do pracy, nie przyjeżdżać wtedy, tylko być w pracy zawsze. A wszystko to w centrum miasta, chociaż Warszawa wtedy wyglądała nieco inaczej te ponad 100 lat temu, no ale jednak na pewno było to dalej jakieś takie centrum miasta, dookoła były budynki, mówimy też o czasach przed wojną, więc to inaczej to wszystko wyglądało. Czy ten ogród się bardzo zmienia przez te lata? No bo podobno niektóre te budynki przetrwały i wojnę i przetrwały ten moment od kiedy powstały. Oczywiście ogród zmienia się cały czas i zmienia się, jest coraz piękniejszy i coraz bardziej nowoczesny, ale ciągle jeszcze są tutaj ślady tego, co było kiedyś. Przykładem jest chociażby Willa Dyrektora, która trwa w niezmienionym kształcie od blisko 90 kilku lat, więc yy, możemy powiedzieć, że właściwie Ogród trwa, zostawia to, co ważne, natomiast idzie oczywiście cały czas w kierunku tego, żeby było jeszcze piękniej. A jeśli chodzi o nasze podejście do ogrodu zoologicznego, są dwie strony medalu, że te zwierzęta tu żyją trochę w niewoli, ale z drugiej strony chyba dużo i bardzo duży nacisk się kładzie na dobrostan tych zwierząt w tej chwili w ogrodach zoologicznych, że to nie są małe wybiegi, gdzie po prostu ma stać eksponat dla ludzi do podziwiania, tylko jednak chodzi o to, żeby te zwierzęta miały tu komfort życia. Czy to jest też coś, na co się bardzo mocno zwraca uwagę i to też się zmienia jakoś przez lata? No Już dawno, dawno nie patrzy się na ogród jako na miejsce, gdzie po prostu przychodzi się, żeby popatrzeć na zwierzęta, że to jest menażeria, że to jest, jak niektórzy kiedyś mówili, lunapark. Nie, to już jest zupełnie inne miejsce. Przede wszystkim dobro zwierząt jest zawsze najważniejsze. Ogród zoologiczny to przede wszystkim właśnie zwierzęta. Czy jest duża różnica między tym, co było kiedyś, jakie zwierzęta tu mieszkały, a jakie mieszkają teraz? No bo zwierzęta też mają swój, swoją przeszłość. Wiele pokoleń się przewinęło przez ogród zoologiczny, ale jeśli chodzi o gatunki, czy to też jest taka duża zmiana tego, co było, a co jest? Jest duża zmiana, bo mamy dzisiaj gatunki takie, których kiedyś nie mieliśmy szansy czy też okazji pozyskać. Natomiast oczywiście te takie gatunki najbardziej popularne, one zawsze były. Zawsze były słonie, żyrafy czy hipopotamy nadal są, ale na przykład od 20 lat mamy goryle, których kiedyś nikt w Warszawie nie oglądał. A najstarsze zwierzę, które w tej chwili tutaj mieszka, które być może pamięta najwięcej? które ono jest teraz najstarsze, trudno mi powiedzieć. Nie wiem, czy jeszcze jest żółw, który ma już ponad 80 lat, ale jeżeli jest jeszcze w herpetarium, to pewnie on. Natomiast no, dużo było takich nestorów tutaj zwierzęcych, które pamiętały dawne, dawne dzieje, zupełnie inne czasy, zupełnie inne otoczenie swoje i... Trwają chyba do dzisiaj w pamięci wielu pracowników. Warszawski Ogród Zoologiczny to miejsce, które dzisiaj odwiedzamy. Była już willa byłego dyrektora, a teraz jesteśmy między wybiegami zwierząt poszczególnych. W tym momencie akurat pingwiny, a przy pingwinach Agata Borucka z działu edukacji Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i te pingwiny, które kiedyś tutaj wcale nie mieszkały, bo to jest historyczny wybieg niedźwiedzi polarnych. I kto był kiedyś w zoo lata temu, to wie, że tu były białe misie. Białych misi nie ma, ale są zwierzątka też przyjemne. Białe niedźwiedzie są, ale nie tu. Nasze dwa niedźwiedzie wyjechały do czeskiej Pragi i tam będą miały nowiuteńki wybieg. Natomiast ten wybieg jest chwilowo lokum dla pingwinów przylądkowych, które już za kilka miesięcy przeprowadzą się do swojego nowiuteńkiego wybiegu. Po drugiej stronie ale i Głównej, czyli niedaleko, a póki co obserwują, jak idą prace budowlane. Prace idą, możemy je obserwować, no i pingwiny czekają na swój nowy dom. Ogród zoologiczny, dzisiaj jest taki dzień miłośników ogrodów zoologicznych. Czy to jest takie miejsce, gdzie właśnie ludzie przychodzą często? To znaczy są takimi miłośnikami rzeczywiście, że przychodzą co jakiś czas, co tydzień, co miesiąc, a nie tylko raz zobaczyć, jak wygląda ogród i, i koniec. Czy są tacy naprawdę prawdziwi miłośnicy? Bywa różnie. Ja bym sobie życzyła, żeby każdy przychodził przynajmniej raz w miesiącu, ale niestety pokotuje taki przesąd, jak gdyby przyzwyczajenie, że ogród jest miejscem, do którego się przychodzi z dzieckiem. Przynajmniej raz trzeba to zaliczyć, więc zazwyczaj przychodzimy z własnym dzieckiem, e, później ewentualnie w roli babci dziadka, na no a w międzyczasie jeszcze z chłopakiem lub z dziewczyną, co kto woli. E, natomiast na szczęście trafiają się ludzie, którzy znają każdy zakątek naszego ogrodu, są fanami, są tacy, którzy odwiedzają wszystkie ogrody. Ogrody, jakie tylko są w stanie odwiedzić, czy i w Polsce, i w Europie, bo to jest jak gdyby taki żelazny punkt każdego wyjazdu. Ja sama do takich osób należę, po prostu uwielbiam ogrody zoologiczne, a to pewnie dlatego, że ja wiem, że są bardzo potrzebne, bo one nie są tylko po to, żeby pokazywać dzikie zwierzęta, ale są przede wszystkim po to, żeby je chronić. I właśnie pingwiny przylądkowe, przy których wybiegu stoimy, to jest jeden z takich najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt. Niestety jego sytuacja się nie poprawia i w przeciągu o, ostatnich kilku lat nawet zmienił kategorię zagrożenia. Niestety z gatunku zagrożonego na gatunek krytycznie zagrożony. Następna w kolejce jest kategoria wymarły na wolności. I ogrody zoologiczne są właśnie po to, żeby rozmnażać zagrożone gatunki, żeby utrzymywać te populacje po to, aby kiedy nadarzą się okoliczności sprzyjające i będzie to możliwe wrócić je naturze. I tak już się stało z kilkoma zwierzętami, z kilkoma gatunkami. Najlepszym takim dobrze nam znanym przykładem jest żubr, bo gdyby nie właśnie osobniki rozchodowane przez ogrody zoologiczne, to już byśmy żubrów nie oglądali. Spotkałby je zapewne taki sam los jak tury. A dzięki Naszym działaniom one są, mają się świetnie i można je zobaczyć nie tylko w Puszczy Białowieskiej. A to chyba trudne zadanie, żeby taki pingwin, który czy w ogóle zwierzę, które mieszkało w ogrodzie zoologicznym, miało posiłki o stałych porach, opiekuna i sprzątane nagle znalazło się na wolności i musiało samo o siebie zadbać. Podejrzewam, że są to jakieś przygotowania do takiej samodzielności, ale da się to zrobić. Oczywiście takie, to są przygotowania, uwaga, wielopokoleniowe, bo to nie jest tak, że zwierzę, które uznamy, że hmm, można je wypuścić do natury, czyli w, tej, w jego naturalnym środowisku jest szansa i miejsce, żeby ono mogło egzystować. No, to rzecz jasna ono musi się tego nauczyć. I po pierwsze ogrody zoologiczne współpracują ze sobą, bo my nie zabieramy już zwierząt z natury. Po drugie angażujemy się w programy ochrony in situ, czyli w miejscu występowania danego gatunku. I te osobniki, które mają szansę jak gdyby znaleźć się w naturalnym środowisku, trafiają najpierw do rezerwatu, gdzie są otoczone opieką jeszcze ludzi, są monitorowane, zabezpiecza się je przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Uczy je się życia prawda, samodzielnego i tak naprawdę dopiero w drugim, trzecim pokoleniu te osobniki stają się samodzielne i wtedy już ten kontakt z człowiekiem jest e, ograniczony do minimum. No i ten przykład żubra rzeczywiście wiemy, że byłby już tylko wspomnieniem, gdyby nie ogrody zoologiczne. Pingwiny być może będą kolejne, którym uda się odzyskać wolność i ten stan będzie nieco lepszy, jeśli chodzi o populację zwierząt. A które jeszcze zwierzęta w warszawskim ogrodzie zoologicznym też są tak wyjątkowe? No właśnie dlatego, że ich populacja żyjąca na wolności jest bardzo nieliczna. A to mogę zaskoczyć, bo są to dobrze znane, takie zwyczajne zdawałoby się bociany. Proszę sobie wyobrazić, że w średniowieczu na Wyspach Brytyjskich całkowicie wytępiono bociany, ponieważ pokutował tam e, przesąd, że jeśli bocian założy gniazdo na jakimś domostwie, to tam wydarzy się zdrada. Więc Brytyjczycy walcząc ze zdradami po prostu wytępili wszystkie bociany, co oczywiście nie załatwiło problemu, ale uwaga, nasze polskie bociany i to bociany takie uratowane pacjenci ptasiego azylu. O, właśnie, czyli osobniki które nie były zdolne do samodzielnego życia, właśnie wyjechały w kilku transzach na Wyspy Brytyjskie i tam właśnie po przejściu różnych, że tak powiem, kolei losu, opiece w rezerwatach. Udało się e, jak gdyby pozyskać osobniki już tak samodzielne, że same sobie migrują na południe Europy i do Afryki. Czyli można, można. Więc takie wielopoziomowe działanie. Nie dość, że ogród, nie dość, że współpraca, nie dość, że rezerwat, to jeszcze ptasi szpital. Po prostu same plusy dodatnie. Chociaż pewnie jakiś minus będzie, ale być może jakieś problemy, ale o tym jeszcze za chwilę. E, tak sobie patrzę na ten ogród zoologiczny. Zwierzęta mają bardzo komfortowe warunki. Myślę, że najbardziej e, każdy ma do swoich potrzeb dostosowany ten Wybieg, ale jak to jest z ptakami, że one nie próbują stąd odlecieć, uciec, no bo y, słonie nie poleci, ani tygrys nie wyjdzie z zakrad, czy lew, ale jak to jest z ptakami? Mam nadzieję, że lew nie wyjdzie, ale czasami się zdarza nie będę tu już wchodzić w szczegóły, że jakiś mieszkaniec wybiegu e, wyprawi się poza tenże wybieg I to wcale nie jest tak, że on jak gdyby znalazłszy się za granicami swojego dotychczasowego domostwa, po prostu leci w długą i biegnie gdzieś tam, bo on tak naprawdę nie wie dokąd ma biec. E, przypomnijmy, że zwierzęta mieszkające w ogrodach zoologicznych nigdy nie były w naturze. My się wymieniamy osobnikami, które rozchodowujemy, więc one jak gdyby nie mają tego z czym porównać, no i nazwijmy to, nie za bardzo mają do czego dążyć, bo ta przysłowiowa nasza wolność w ich głowach nie istnieje. To jest ich dom i my robimy wszystko, żeby czuły się tutaj jak najlepiej i tak to się dzieje. Natomiast rzeczywiście niektóre ptaki chciałyby się chociażby przelecieć na jakiś spacerek no i wtedy mogłyby nie wrócić, albo jeśli byłyby małe i kolorowe, byłyby błyskawicznie zauważone i co gorsza zaatakowane przez wrony i by się to źle skończyło. Więc takie ptaki, które mieszkają na wolnych wybiegach mają podcięte lotki, czyli na jednym ze skrzydeł obcina się pióra te odpowiedzialne za lot. Od razu uspokajam wszystkich, jest to zabieg bezbolesny. Może ptaki za tym nie przepadają, ale to ich nie boli, ponieważ jest to tożsame z naszym obcinaniem włosów i paznokci. To jest ta sama tkanka i zarówno włosy, jak i paznokcie odrastają. Te pióra również, więc nie okaleczamy na zawsze, a w zamian za to na przykład nasze flamingi, Pelikany czy żurawie mandżurskie mają do dyspozycji całkiem sporą przestrzeń, którą mogą sobie eksplorować i nie ma strachu, że nam gdzieś odlecą. No i nie mają też tej, właśnie tego poczucia, że siatka z góry, siatka z boku i ten wybieg jest taki bardzo zamknięty, tylko jednak ta przestrzeń jest mhm. dzięki temu, że nie odlecą, a, a ten komfort taki zachowany. Mam nadzieję, że mają właśnie taką świadomość, że są w 100% wolne no i mają swoje towarzystwo, więc myślę, że są naprawdę zadowolone. Czujni jak ważka, sprytni jak lis, i kochający zwierzęta, tacy są pracownicy ogrodu zoologicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę i za tą niezwykłą audycję zmiana klimatu dzisiaj z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. turka programu. Dobry wieczór w audycji Samozdrowie. Wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor nauk medycznych Konstanty Szulczyński, anestezjolog, dyrektor medyczny Państwowego Instytutu Medycznego MSWIA w Warszawie. Dobry wieczór, Panie doktorze. Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać, proszę Państwa, o szpitalach przyszłości. Zazwyczaj w audycji Samozdrowie mówimy o chorobach, o profilaktyce, rozmawiamy z lekarzami, z psychologami, z terapeutami. A dzisiaj z lekarzem, ale i z dyrektorem medycznym będziemy mówić o tym, jak będą wyglądały placówki ochrony zdrowia, właściwie szpitale w przyszłości. Bo chyba taki pierwszy przykład już zresztą mamy, panie dyrektorze, panie doktorze. Oddział intensywnej terapii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie zyskał zupełnie nowe oblicze. Wygląda inaczej niż tego typu oddziały, do których przywykliśmy, do których przywykli pacjenci i ich rodziny. Na czym to polega? To tak ma wyglądać szpital XXI wieku? Myślę, że bardzo ważne jest, żeby zastanowić się nad tym, komu szpital ma służyć. Mnie się hmm. bardzo podoba, że niemiecka czy na przykład szwedzka nazwa szpitala to jest dom chorych. To nie jest miejsce, gdzie pracują lekarze, pielęgniarki oczywiście też. Ale to przede wszystkim jest miejsce, gdzie dobrze się ma czuć pacjent. A pacjentowi najlepiej jest wtedy, kiedy się nie czuje właśnie chory. W związku z tym te nowe szpitale powinny wyglądać w taki sposób, żeby człowieka odciągać od choroby. Nie przysparzać mu jeszcze więcej dyskomfortu i cierpienia swoim takim nieprzystępnym i nieprzyjaznym Wyglądem. Do którego przywykliśmy przez lata, przez dziesięciolecia, gdy szpitale, i uważano to wtedy za szczyt nowoczesności, były białe, sterylne, zdezynfekowane, pachnące chlorem, ale i odhumanizowane. Tak, najważniejsze było, było to, żeby się dało umyć wszystko od sufitu aż po podłogę. Właściwie szpital estetycznie niewiele różnił się od basenów w owych czasach. A teraz chcielibyśmy, żeby szpitale wyglądały inaczej, żeby to była przestrzeń, która jak to tylko możliwe, była przyjazna dla pacjenta. Nawet jeśli niemożliwe jest zbudowanie nowego szpitala, to można starać się zaadoptować przestrzenie w starym szpitalu w ten sposób, żeby stworzyć coś nowego, coś, co kieruje się trochę inną filozofią. No, taką otóż, żeby, żeby pacjent się rzeczywiście czuł jak najbardziej komfortowo. I to nam się udało w znacznym stopniu zrobić w nowym oddziale intensywnej terapii. Gdyby to była telewizja, to oczywiście byśmy pokazali, ale ponieważ to jest radio, to musimy słowem wszystko Państwu namalować. No to jak wygląda ten oddział intensywnej terapii w nowoczesnym szpitalu, w szpitalu w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie? No rzeczywiście, cytując klasyka, można powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale wygląda zupełnie inaczej. Jest przede wszystkim kolorowy, te kolory są pastelowe, takie, które nie drażnią wzroku ale takie jednocześnie, które nie przywodzą na myśl niczego, co jest nieprzyjemne, techniczne, zimne. Przestrzeń, która jest przeznaczona dla pacjenta, jest zrobiona w sposób tak kameralny, jak to tylko możliwe. Naszym ideałem było, żeby w ogóle pokoje pacjentów nie wyglądały jak pokoje w szpitalu. Można na przykład zastanowić się nad tym, jak wygląda pokój hotelowy. Taki idealny pokój hotelowy jest taki, że mniej więcej każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, jaki ma gust. On się będzie podobał, a jednocześnie będzie robił możliwie jak najbardziej przytulne wrażenie. I takie dokładnie przyświecały nam cele, projektując przestrzeń dla pacjentów w nowym oddziale. W związku z tym ściany nie wyglądają jak w szpitalu. Oświetlenie, które tam jest, również nie przypomina w niczym oświetlenia szpitalnego. Wszyscy chyba kojarzymy mniej więcej te mm, mrugające, zimnym światłem jarzeniówki. Nic bardziej błędnego. Tak to nie wygląda. Mamy nowoczesny system oświetlenia, który jest w stanie dostosować temperaturę, czy kolor światła i jego natężenie do pory dnia i nocy w taki sposób, że nie zaburza człowiekowi naturalnych rytmów dobowych. W związku z tym, to oświetlenie naśladuje nieco słońce. Czyli rano jest bardziej różowe, naśladuje zorzy a następnie około południa światło jest zbliżone do białego, ale dalej ciepłe, a później wraz z popołudniem i nadchodzącym wieczorem robi się znowu coraz bardziej czerwone i przygaszone. Jak zachód słońca, brzmi jak marzenie. Jak zachód słońca. Pamiętajmy o tym, że to nie tylko pacjenci w tym świetle funkcjonują, ale również zespół. Dla pracowników praca w takim sztucznym świetle, bardzo intensywnym, którego intensywności jeszcze nie można regulować. Również jest bardzo przykra, a przecież spędzamy w pracy jedną czcią swojego życia, więc warto, żeby te warunki były przyjazne także dla personelu. Tak właśnie sobie wyobraziłam, zazwyczaj pielęgniarki mają taką swoją wyspę, w której funkcjonują, gdzie nie ma okna. To jest taka część, wydzielona część korytarza, gdzie przez dużą część dnia nie mają kompletnie kontaktu z tym światłem zewnętrznym. W takim oświetleniu ten ich mózg będzie już miał kontakt z czymś, co jest zbliżone do światła słonecznego. Tak, praca zmianowa szczególnie u kobiet, jest powiązana z bardzo dużymi powikłaniami zdrowotnymi. I te obciążenia zdrowotne dla personelu pracującego na zmianę są dość dobrze poznane i są dość poważne. W związku z tym troska o personel to jest kolejny temat. Trzeba szpital w taki sposób skonstruować, żeby był przyjazny człowiekowi w ogóle i pacjentowi, ale też przecież pracownikowi, który spędza w nim dużą część swojego życia. Tyle może o świetle i o kolorach. A ale ja te... jeszcze podpytam o te ściany. Zaraz przejdziemy dalej, bo mówił pan, te ściany też nie wyglądają jak zazwyczaj w szpitalu. To znaczy, jakie one są? Udało nam się zrobić ściany, które po pierwsze są kolorowe, ale po drugie w te ściany wmontowane są e, ogromne zdjęcia krajobrazów. E, to są zdjęcia lasu, pola słoneczników, czy gór. E, po to właśnie, żeby ten pierwszy obraz, który widzi pacjent, który budzi się po czasem długim czasie spędzonym w śpiączce, żeby ten pierwszy obraz był tak przyjazny, tak naturalny, tak łatwy do zrozumienia, jak to tylko możliwe. Żeby nie wywoływał złych skojarzeń. Żeby nie wywoływał gwałtownej gonitwy myśli, gdzie ja jestem i co się ze mną dzieje. Nie, żeby ta siła i piękno przyrody miały kojące i leczące działanie na pacjenta. Wywołał pan doktor tutaj takie moje też pytanie, które się od razu gdzieś mi w głowie pojawiło, że to wszystko dla osób, które przecież bardzo często są gdzieś na tym skraju jawy i snu, przytomności, nieprzytomności, no bo to jest oddział intensywnej terapii i dla tych osób warto takie działania podjąć. Jak najbardziej. Nowoczesna medycyna stara się unikać, jak to tylko możliwe, wprowadzania pacjenta w stan takiego sztucznego snu, niezbyt prawidłowo nazywane śpiączką. Dajemy pacjentom leki po to, żeby nie cierpieli, po to, żeby to wszystko, co z nimi robimy, nie przysparzało im dodatkowych cierpień, ale też powinniśmy dbać o to, żeby tych leków nie dawać zbyt dużo, żeby ten czas spędzony w tym sztucznym śnie nie był zbyt długi. Ale niezależnie od tych leków, to jeśli człowiek jest ciężko chory, to mózg traci trochę zdolność do zrozumienia sytuacji, która nas otacza. Wtedy każdy dźwięk, każde światło, każdy obraz, który widzimy, jest dla mózgu bardzo trudny do zrozumienia. I jeśli do mózgu dociera dużo sygnałów, które nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przypasować do czegoś, co znamy i co rozumiemy, wówczas rodzi się wielki niepokój, wielki lęk. I taki wielki niepokój, wielki lęk to jest taki objaw, który jest zwany delirium, czyli majaczeniem, który jest bardzo charakterystyczny dla pacjentów w stanach krytycznych. I teraz możemy zmniejszyć cierpienie związane z tym lękiem, związane z niezrozumieniem otaczającego mnie świata, przez to, że zrobimy ten świat odrobinę bardziej zrozumiałym. A cóż jest bardziej zrozumiałego dla człowieka niż przyroda? Niesamowite, bo od razu każdy, kto tego słucha, przyzna, że no to właśnie tak wygląda. To, czego się boimy w szpitalu, to jest też ta obcość, to wrażenie, że nie jesteśmy u siebie i że jesteśmy w jakiejś sytuacji, która jest naszemu umysłowi, naszemu ciału właśnie jakaś obca, czyli zagrażająca. Tutaj przekraczamy te barierę, to znaczy sprowadzamy sytuację do czegoś, co jest nam przyjazne i dobrze znane, bo te obrazy, łąka, las, to jest coś bardzo kojącego i wspominaliśmy już o ścianach, wspominaliśmy o świetle. Co jeszcze, czym jeszcze różni się ten intensywny nadzór medyczny, oddział intensywnej terapii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA? Co jeszcze wprowadziliście? taka tradycyjna architektura mocno już przestarzała oddziałów intensywnej terapii, która niestety w bardzo wielu miejscach w Polsce wciąż pokutuje. To są oddziały, które mają jedną, a najwyżej dwie duże sale, w której leży wielu chorych. Takie oddziały uniemożliwiają prowadzenie długich wizyt przez rodziny pacjentów, no bo jeśli ktoś przyjdzie odwiedzić pacjenta, no to sąsiedniego pacjenta trudno leczyć czy pielęgnować, ale one też odbierają człowiekowi godność i intymność, które mu się należą, nawet jeśli jest nieprzytomny. W związku z tym to, co nam się udało zrobić, to połowę miejsc zrobić całkowicie izolowanych i jeszcze dodatkowo odizolowaliśmy je specjalnymi szybami, które za naciśnięciem przycisku stają się przejrzyste bądź nie. W związku z tym jesteśmy w stanie z jednej strony zapewnić łatwy nadzór personelu, gdzie jednym rzutem oka można zobaczyć, czy i w jakim stanie jest pacjent i czy, czy wszystko jest w porządku. A z drugiej strony można tego pacjenta odizolować w taki sposób, że nie jest widoczny dla pozostałych. Bo on jest często obnażony, bo często jest, wykonywane są przy nim czynności pielęgnacyjne. Kiedyś to zgrupowanie pacjentów tłumaczono tym, że dzięki temu personel miał łatwiejszy dostęp i ogląd sytuacji. Mógł w krótszym czasie nadzorować więcej osób i, i mieć taki, taką rękę, trzymać rękę na pulsie. No tak, ale tutaj się pojawiają dwa problemy. Pierwszy problem to jest ten, o którym wspomnieliśmy, znaczy godności człowieka, której człowiek nie wyzbywa się przecież, będąc nieprzytomnym. Ma prawo do zachowania swojej godności, nawet jeśli nie jest tego świadomy. A drugi problem jest taki, że zorientowaliśmy się już bardzo dawno temu, a szczególnie boleśnie w trakcie pandemii, że często najgroźniejsza choroba i najgroźniejszy drobnoustrój to nie jest ten, z którym przychodzimy do szpitala, tylko ten, którym się możemy w szpitalu zakazić. Szpitale, ponieważ przebywają w nich na stałe chorzy ludzie, stały się niestety świetnymi wylęgarniami dla drobnoustrojów, które często są niewrażliwe na antybiotyki. Mówimy o antybiotykoopornych bakteriach, czy, czy na przykład grzybach. I te drobnoustroje są dla człowieka bardzo niebezpieczne, bo medycyna często nie ma skutecznego sposobu, żeby je leczyć. W związku z tym najlepiej jest nie dopuścić do tego, żeby pacjenci się od siebie nawzajem zakażali, a w tym celu należy ich odizolować. Więc to, co stoi za tym projektem tego oddziału intensywnej terapii, to też są wnioski, które wyciągnęliśmy z pandemii. Niesamowite, gdy pan doktor o tym mówi i ja sobie tylko mogę wyobrazić, jaka to jest ogromna różnica w stosunku do tego, co do tej pory oglądaliśmy. Jest jeszcze coś, na co chciałam zwrócić uwagę. Oddział intensywnej opieki medycznej, oddział intensywnej terapii zazwyczaj kojarzył się z tym, że mały dostęp do swoich bliskich miały rodziny, no bo tłumaczono to zawsze a. zakażeniami, b. tym właśnie intym, taką, takim rodzajem intymności, c. tym, że tak wiele się tam dzieje, że lepiej wtedy zostawić tego swojego bliskiego i, no i trudno i po prostu dopytywać się o, o jego stan. Czy to też się zmienia w takim oddziale i szpitalu przyszłości? To się zmienia kompletnie. Stworzyliśmy to oddział z myślą również o rodzinach pacjentów. Ta obecność przy chorem jest potrzebna zarówno rodzinie, jak i samemu pacjentowi, dla którego często głos osób obcych jest kompletnie niezrozumiały i niewiele wnoszący. Natomiast głos bliskiej osoby, nawet jeśli nie rozumie przekazu, to emocje, które wywołuje ten głos bliskiego są zupełnie inne. W związku z tym stworzyliśmy takie warunki, w których będzie można znacznie wydłużyć godziny odwiedzin, a być może w niektórych przypadkach nawet wprowadzić odwiedziny trwające całą dobę. Bo stworzyliśmy właśnie te izolatki, o których mówiliśmy, w których rodzina może przebywać bez ograniczeń przy pacjencie. Są specjalne fotele rozkładane, w których można nawet spać przy pacjencie. I mamy coś, co staje się na szczęście coraz powszechniejsze w polskich szpitalach. Czyli mamy specjalny pokój do rozmów z rodzinami. Taki, w którym w spokojnym, cichym i jednak odizolowanym otoczeniu możemy z rodziną porozmawiać. To są często trudne rozmowy. Więc bardzo warto, żeby one odbywały się w otoczeniu tak przyjaznym i tak intymnym, jak to jest możliwe. Zapytam o sam system monitorowania stanu pacjentów, no bo jeżeli oni są jednak od siebie odseparowani, jednak w jakiegoś rodzaju izolatkach, co prawda za tymi szybami nowoczesnymi, które mogą być albo nieprzejrzyste, albo przejrzyste, czy stosujecie też jakieś nowoczesne systemy monitorowania, które pozwoliłyby jednak cały czas mieć tą rękę na pulsie i mieć nieustanny ogląd sytuacji, chociaż ta przestrzeń jest podzielona na jakieś zamknięte segmenty, fragmenty. Tak, no, nowoczesne metody monitorowania pozwalają na to, żeby nadzorować stan pacjenta z pewnej odległości, nie przeszkadzając mu w tym, a co też jest bardzo ważne, to pozwalają na to, żeby przy pacjencie było możliwie ta, jak najciszej. To, co jest nieszczęściem oddziałów intensywnej terapii, to jest to, że alarmy, które są we wszystkich tych urządzeniach, które są niezbędne do tego, żeby powiadomić personel o tym, że dzieje się coś niepokojącego, co może potencjalnie zagrozić pacjentowi, to wszystko jest dla pacjenta bardzo nieprzyjemne. Te dźwięki są bardzo ostre, znowu kompletnie niezrozumiałe i dobrze by było, gdyby te dźwięki były słyszalne dla personelu medycznego, ale niesłyszalne dla pacjenta. Taka idea cichego oddziału intensywnej terapii jest trudna do zrealizowania technicznie, ale jest możliwa. Nam się to udało, no nie w stu procentach, ale w znacznym stopniu udało się to osiągnąć. To też ciekawe, o czym pan doktor mówi. Ja mówię może z perspektywy troszeczkę innej, bo um, takiej traumy, którą się wynosi, jeśli jest się na przykład rodzicem wcześniaka a, i dosyć długo dziecko jest na intensywnej e, terapii i rodzic, opiekun ktoś bliski przyzwyczaja się do tych medycznych sygnałów, do rozmaitego rodzaju brzęczków, sygnalizacji, a potem, kiedy zabiera się swojego bliskiego, swoje dziecko do domu, to tego zaczyna brakować. I są rodzice, którzy się wspierają tak po prostu psychologicznie, bo im tych dźwięków najnormalniej w świecie brakuje, ale przywykliśmy do pewnej medykalizacji, od której widzę, że teraz w pewnym sensie oczywiście tylko odchodzimy, to znaczy staramy się przenieść trochę atmosferę domu, do szpitala atmosferę trochę, nie wiem, czy to dobre słowo, sanatoryjną, ale to jest trochę myślenie jakby o well-beingu pacjentów. Jak najbardziej, ponieważ odkryto, że istnieje coś takiego jak leczący wpływ otoczenia pacjenta. Czyli nie leczą pacjenta same aparaty czy leki, które podaje im personel medyczny, ale również to, w jakich warunkach pacjent przebywa. Czyli to otoczenie może być albo nieprzyjazne, narażające pacjenta na ostre światło, hałas, na zakażenie się od sąsiada, albo właśnie może być to zaaranżowane w taki sposób, że ten proces zdrowienia będzie no tak szybki i tak przyjazny, jak to tylko możliwe. Pamiętajmy o tym, że pozostałości po leczeniu w intensywnej terapii to nie są tylko choroby ściśle somatyczne, czy to, że wychodzimy na przykład z płucami, które już nie są tak dobre, jak były na początku. Ale problemem jest to, że pacjent po oddziale intensywnej terapii wychodzi często z traumą psychiczną. I ta trauma psychiczna czasem jest tak naprawdę elementem, który dużo bardziej utrudnia życie niż ta niesprawność czysto fizyczna. Więc trzeba walczyć z tą traumą psychiczną, nie dopuszczać do niej. I właśnie otoczenie tutaj może grać zupełnie kapitalną rolę. Oczywiście jest dużo innych czynników, na przykład umiejętność komunikowania się z pacjentem czy na przykład umiejętność zapewnienia, że pacjent nie ma dziury w pamięci, czyli budząc się po kilku, kilkunastu dobach w śpiączce, dostarczamy mu informacje na temat tego, co się działo w trakcie. Temu służą specjalne dzienniczki, które się prowadzi dla pacjentów, po to, żeby można im było powiedzieć, we wtorek była u pana żona, rozmawialiście o czymś, potem były wnuki przyniosły kartki i to dla pacjenta jest ważne. To znaczy, że ten czas, który on spędził w śpiące, to nie jest czas, w którym on był wyłącznie biernym przedmiotem jakichś procedur medycznych, ale że w tym czasie jego życie się toczyło, coś się w nim działo. To dla tych pacjentów jest bardzo ważne. Czy macie już jakąś, jakieś pierwsze reakcje, jakieś reakcje pacjentów i ich rodzin na to, co, co się wydarzyło, co się zmienia? Czy oni mówią o różnicy między tym, czego się spodziewali, a tym, co zastali? Na razie jeszcze oddział jest na etapie poprawek technicznych, które pozwolą nam dopiero pewnie za tydzień wpuścić tam pierwszych pacjentów. Natomiast reakcja właściwie wszystkich odwiedzających to jest szok i nieodwierzanie. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. A to naprawdę jest możliwe i to nie jest, wydaje się, nic tak nadzwyczajnego. Uważamy, że tak po prostu powinno być. I kiedy inne oddziały zaczną się tak zmieniać? Kiedy zaczną się zmieniać polskie szpitale? Oczywiście uwarunk uwarunkowań jest tutaj bardzo wiele. Przede wszystkim chyba finansowe, chyba nawet bardziej niż te dotyczące mentalności. F finansowe tak, aczkolwiek e, takie nowe rozwiązania niekoniecznie są bardzo kosztowne. Ja bardzo jestem ciekaw wyników naszych analiz za rok. Zobaczymy, ile kosztuje leczenie powikłań infekcyjnych na takim oddziale, bo spodziewam się, że oszczędności, które mogą być związane z tym, że pacjenci nie nabywają infekcji szpitalnych, czyli nie zakażają się od siebie nawzajem, że te oszczędności mogą być całkiem istotne. I że może się okazać, że taki nowoczesny oddział w utrzymaniu na dłuższą metę, jeśli chodzi o koszty leczenia, może się okazać wcale nie droższy, a może wręcz tańszy od oddziału zwykłego. No więc to wcale nie do końca jest kwestia pieniędzy. To jest kwestia tego, jakie cele nam przyświecają. Czy ważne jest to, żeby nie mieć kłopotów i zbudować taki szpital, jak zawsze to bywało, czy właśnie próbować szukać nowych rozwiązań, takich, które będą jak najbardziej przyjazne dla pacjenta. I pana zdaniem, panie doktorze, to się zmieni. Idziemy właśnie w tym kierunku. Jesteście tutaj chyba no, jednymi z tych pierwszych, którzy podążają w naszym kraju taką, taką drogą. Ale czy to będziecie się dzielić tym doświadczeniem i myślicie, że tak będą wyglądały szpitale przyszłości? Mamy wielkie szczęście, że mamy zespół ludzi, którzy są fascynatami i kochają to, co robią. Szukają inspiracji i rozwiązań za granicą, bo takie oddziały podobne powstają już w innych krajach. Natomiast ja myślę, że to, że takie coś powstało, to jest dowód na to, że się da. I to jest najlepszy dowód na to, że takie rzeczy nie tylko mogą, ale powinny powstawać w innych szpitalach. Bo przecież wszystkie technologie, których użyliśmy są absolutnie dostępne. Pan zrealizował w ten sposób swoje marzenie? No Jeszcze trochę brakuje, szczerze mówiąc. Adaptacja starych pomieszczeń nigdy nie daje takich możliwości, jak budowanie czegoś całkowicie od nowa i pewnie ilość miejsca i różne rozwiązania techniczne, to nie jest dokładnie to, co byśmy może chcieli, ale tak, to myślę, że jeśli to nie jest idealne rozwiązanie, to na pewno jest to krok w dobrą stronę. Bo pomyślałam sobie właśnie, że barierą jest to, że najlepiej byłoby to robić w zupełnie nowej przestrzeni, nowo budowanych szpitali, ale wy wyszliście tutaj z innym pomysłem i adaptowaliście stare pomieszczenia do tej nowej koncepcji. My mamy nadzieję, że nam się jednak takie nowe skrzydło uda wybudować i sam fakt, że w tej chwili mamy trzy oddziały intensywnej terapii rozproszone po budynku, to nie ułatwia pracy, więc mamy nadzieję, że będziemy mieć jeden centralny oddział intensywnej terapii, tak, jak, tak samo jak centralny blok operacyjny, co bardzo ułatwia zarządzanie szpitalem i utrzymanie odpowiedniej jakości. I że te rozwiązania, które teraz przetestujemy, będziemy w stanie jeszcze lepiej wykorzystać w nowych warunkach. Gościem audycji Samozdrowie był doktor nauk medycznych Konstanty Szudrzyński, anestezjolog i dyrektor medyczny Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Rozmawialiśmy dzisiaj o nowej wizji i o nowym oddziale intensywnej terapii w tym właśnie szpitalu. Oddziale, który wygląda zupełnie inaczej niż to dotyczy czego przywykliśmy, gdzie liczy się komfort i psychiczny, i fizyczny pacjenta, ale także rodziny, który na wiele sposobów tutaj zabezpieczono, chociażby tworząc wnętrza, do których no, my nie przywykliśmy. Wnętrza przyjazne, wnętrza pełne natury, dobrego światła i zupełnie innej, jak myślę, atmosfery. Serdecznie dziękuję, panie doktorze, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku. Razem z Arturem Wolskim mówimy o tym, co w medycynie ważne. Mówimy o leczeniu chorób, ale także o tym, jak pozostać w dobrym zdrowiu i psychicznym, i fizycznym. Zapraszamy do słuchania audycji Samozdrowie. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Powtórka programu. A dziś pomówię z Panem doktorem Michałem Dudkiem z Instytutu Rolnictwa, Rozwoju Rolnictwa Wsi i y, Polskiej Akademii Nauk. Witam Pana Serdecznie, panie doktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Instytut Rozwoju Wsi rolnictwa, rolnictwa, tak. Polska Akademia O. Dziękuję serdecznie za poprawienie. Zawsze to jest pomocna dłoń podana. E, panie doktorze, może zacznijmy od troszkę innej sprawy, która też się łączy z Unią Europejską, a mianowicie od Mercosuru. E, prezydent Nawrocki wysłał list do premiera.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 Coś, co, co ukształtuje, ukształtowało i stanowiło swego rodzaju takie przełamanie klątwy jakiejś historycznej, można by powiedzieć. Dziękuję serdecznie, dr Michał Dudek, Polska Akademia Nauk. Bardzo panu dziękuję za wizytę u nas. Bardzo dziękuję. Powtórka programu.